Rozdział trzeci. Oszustwo zimnej wojny. Jak utrzymać społeczność międzynarodową w poczuciu permanentnego zagrożenia masakrami na miarę Hiroszymy i Nagasaki, wojnami atomowymi, potem jądrowymi? Należało wykreować, a dokładniej wyprodukować stały konflikt pomiędzy dwoma potęgami świata, Stanami Zjednoczonymi i Bolszewią. Dwa rzekome przeciwieństwa ustrojowe, kulturowe, finansowe i gospodarcze musiały zostać gigantycznymi straszakami potrząsającymi przeciwko sobie bombami atomowymi, a potem jądrowymi. Ta socjotechnika o wymiarze międzynarodowym była niczym innym jak realizacją heglowskiej, a potem bolszewickiej zasady walki przeciwieństw, tezy i antytezy. Ich zderzenia dawały nową jakość, nową rzeczywistość. Tę walkę przeciwieństw należało stworzyć, produkując przedtem te właśnie przeciwieństwa. Następnie poddać je międzynarodowej, oczywiście fikcyjnej konfrontacji. Fikcyjnej po pierwsze dlatego, że USA i Żydobolszewia to dwa siostrzane bloki czuwające nad okupacją świata Gojów. Krystian Rakowski zdefiniował to już w 1938 roku. To międzynarodówka finansowa i międzynarodówka komunistyczna, lichwa kapitalistyczna i komintern. Obydwa bloki ani myślały zderzyć się w bezpośredniej konfrontacji. Przez cztery dekady Amerykanie byli terroryzowani przez wewnętrzną psychozę zagłady. Terror nie pochodził z zewnątrz za oceanów, którymi było otoczone to strategicznie najbezpieczniejsze mocarstwo. O co chodziło w tym wirtualnym terrorze? <śmiech> Jak zwykle, o pieniądze. O przyzwolenie społeczeństwa amerykańskiego na stały wzrost nakładów na obronę. Obronę w cudzysłowie. Czyli stałe podwyższanie podatków. Bo przecież budżety państw są sumą podatków obywateli. Centralą grabieży był system rezerwy federalnej powołanej w 1913 roku przez głównych rekinów bankowych USA. Obezwładniły one kongres, zmuszając go, poprzez łapówki i wpływy, do zrzeczenia się podstawowego prawa konstytucyjnego, jakim był monopol państwa na drukowanie pieniądza i następnie pożyczanie go rządowi na procent. Mając w swoich łapach dróg pieniądza, banksterzy FED dyktowali rządowi politykę pieniężną. W tym rozdziale pieniędzy na poszczególne dziedziny gospodarki. Opiekę zdrowotną, budownictwo rządowe, kulturę, a zwłaszcza na zbrojenia. Dodajmy, monstrualne zbrojenia w czasach, kiedy narody i państwa miały szczerze dość skutków II Żydowskiej Wojny Globalnej. Aby FED mógł bezkarnie kontynuować łupienie narodu amerykańskiego po pomyślnie dla siebie zakończeniu II Globalnej Wojny Żydowskiej z cywilizacją chrześcijańską, banksterzy musieli stworzyć nowe zagrożenia, ogłosić nowego przeciwnika. Wybór mógł być tylko jeden. Żydo-bolszewia przez nich stworzona. Spiskowcy z Banku Centralnego, czyli z FED, stanęli w obliczu zadania z pozoru niewykonalnego. Stałego mobilizowania Amerykanów do obrony, cudzysłowie obrony, przed zagrożeniem wojennym. Należało opodatkować społeczeństwo na rzecz koszmarnego zagrożenia przed totalną zagładą. Po 40 latach tej psychozy bogata niegdyś Ameryka była obciążona długiem 5 bilionów dolarów. W dzisiejszym wymiarze siły dolara było to około 5 razy więcej niż 5 bilionów. Od tego czasu upłynęło ponad 30 lat i dzisiejsze zadłużenie USA jest szacowane, bo konkretów nigdy nie podają, na kilkadziesiąt bilionów dolarów, co sprawia, że Ameryka jest ewidentnym bankrutem. Ale i tego było banksterom mało. W 2008 roku wywołali gigantyczny krach bankowy, i niemal z dnia na dzień setki tysięcy posiadaczy domów kredytowanych przez banki stało się bezdomnymi bankrutami. Tamte 5 miliardów dolarów długu USA narosłe w czasie czterech pierwszych dekad powojennych to dokładnie tyle, ile Stany Zjednoczone wydały na obronę, obronę w cudzysłowie, czyli na gigantyczne zbrojenia nabijające konta międzynarodówki finansowej ze stolicą w USA. Miliarderzy Nowego Porządku Świata rozpoczęli kompleksowy, długoterminowy plan medialnej demonizacji Związku Sowieckiego. Ich bliźniaczego, politycznego i nacyjnego bękarta. Metamorfoza dokonała się błyskawicznie, chociaż Związek Sowiecki był sojusznikiem militarnym Ameryki w walce z Niemcami. Dosłownie 3-4 lata po wojnie ten ich sojusznik stał się ich największym zagrożeniem. Aby zdać sobie sprawę ze skali manipulacji, przeciętny Amerykanin musiałby na kilka lat wyłączyć radio, nie brać do ręki żadnej gazety, nie słuchać bełkotu prezydentów, kongresmenów, nie oglądać telewizji i zacząć samodzielnie myśleć, analizować fakty. Banksterzy wiedzieli, że na coś takiego go nie stać. W ciągu kilku lat dokonują transformacji Związku Sowieckiego z sojusznika w rzekomego śmiertelnego wroga USA i całej cywilizacji zachodniej. Ścisła czołówka gangsterów bolszewickich z obu stron rzekomej barykady miała pełną świadomość tego oszustwa, bo sama je aranżowała, świadomie weszła do tej gry, wiedząc, że nic tak nie jednoczy narodów jak poczucie zagrożenia. Pisząc o tym największym pokojowym spisku przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, Eustace Mullins stwierdził, Cytat W swoich ponad pięćdziesięcioletnich badaniach ostatecznie zdefiniowałem źródło ognia. Mało znany artykuł z sierpnia 1977 roku, opublikowany w magazynie American Heritage pod tytułem Kto rozpoczął zimną wojnę? Napisany przez historyka Charlesa Lee Mi, juniora, redaktora magazynu Horizon i autora jednej z pierwszych książek o zimnej wojnie. W tym artykule Mi pisze, że 27 lutego 1947 roku prezydent Truman, cytat, spotkał się z przywódcami kongresu w Białym Domu. Sekretarz stanu Dean Acheson, był obecny na tym spotkaniu i prezydent kazał mu zreferować kongresmenom stan zagrożenia Ameryki. Acheson mówił przez 10 minut. Informował, że od czasu powstania zachodniej cywilizacji istnieje obecnie największe zagrożenie. Porównał tę sytuację do sytuacji starożytnych Atem, Rzymu oraz dziejów cywilizacji zachodniej tamtych czasów kongresmeni milczeli przez kilka minut. Następnie senator Vandenberg z Michigan, znany republikanin, zabrał głos. To wszystko może być prawdą, powiedział. Ale jeśli prezydent pragnie sprzedać ten program, to będzie musiał piekielnie wystraszyć kraj. Przypomnijmy, że ten sam senator Vandenberg powiedział dokładnie to samo, kiedy ponad dwa lata wcześniej dyskutowano program ludobójczej masakry Japonii, nie będącej już żadnym zagrożeniem dla USA. Dało to początek zimnej wojnie jako permanentnemu szantażowi tejże cywilizacji zachodniej, w obronie której Achison zaproponował wszczęcie tej wirtualnej zimnej wojny. Ujawnienie tamtej narady zbrodniczych spiskowców pod wodzą masona Truman'a jest ujawnieniem niewiarygodnej kampanii medialnego terroru wobec społeczeństwa amerykańskiego, aby obywatele bez szemrania zgodzili się na zimnowojenne zbrojenia. W nawiasie wydatki. Pierwszym o tej skali przestępstwem przeciwko społeczeństwu amerykańskiemu było zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki, aby piekielnie przestraszyć Amerykanów oraz ich przeciwników. Po bombie atomowej światowym wilkołakiem mianowano Związek Sowiecki poprzez zuchwale sfałszowaną statystykę. Miała ona wykazać, że Bolszewia jest najbardziej żarłocznym mocarstwem militarnym z najszybciej rozwijającą się gospodarką w świecie. Te dwa oszustwa wyprodukowane przez CIA wzajemnie się wykluczały. Ani jeden naród. Żadne państwo nie mogło mieć najpotężniejszej w świecie machiny militarnej i równocześnie osiągnąć największy w świecie realny wzrost gospodarczy. Te dwa elementy wzajemnie się wykluczają. Bezczelne statystyki wciskały obywatelom Stanów Zjednoczonych ten absurd i oni to przyjmowali bezkrytycznie. Jednak ojcem zimnej wojny nie był Truman i jego klika z FED oraz manekiny z kongresu. Był nim Winston Churchill. Zimna wojna, ten heglowski wynalazek przeciwieństw Żydobolszewi bolszewi i Stanów Zjednoczonych, międzynarodówki finansowej i międzynarodówki komunistycznej, rzekomo pozostających ze sobą w śmiertelnym uścisku, konfrontacja wolnego świata z imperium zła, kapitalizmu z komunizmem, byłaby triumfem materializmu dialektycznego wymyślonego przez niemieckiego filozofa Hegla. To on był autorem rewolucyjnego odkrycia, że do rządzenia światem należy stworzyć problem, następnie znaleźć antidotum na ten problem i rzucić przeciwko sobie dwie przeciwstawne tezy, aby wynikiem był albo kompromis, albo burzliwe rozwiązanie tego zderzenia, z czego wyłoni się nowa jakość, nowy problem, któremu następnie należy przeciwstawić i tak dalej i tym podobne. Tę diaboliczną prawidłowość heglizmu objaśniał Krystian Rakowski przesłuchującemu go na nkw który długo nie mógł zrozumieć, że praktycznym potwierdzeniem tak rozumianego heglizmu jest zgodne współistnienie międzynarodówki finansowej i międzynarodówki komunistycznej, które wspólnie majstrują kolejne przeciwieństwa, same będąc rzekomo skrajnymi wobec siebie przeciwieństwami. Ta diaboliczna kombinacja osiągnęła apogeum praktycznego zastosowania w czasie zimnej wojny. Pisząc o tej grze dwóch rzekomych przeciwieństw, dwóch rzekomych wrogów, Mullins stwierdzał w latach 70.: Cytat. Mamy nadzieję, że nigdy więcej nie ujrzymy takiej parodii historii. Upłynęło kilkadziesiąt lat i ujrzeliśmy. Zsynchronizowany przez międzynarodówkę finansową i żydobolszewicką międzynarodówkę komunistyczną, kontrolowany, w nawiasie wspólnie, połowiczny rozpad Związku Sowieckiego, rozpoczęty przez Żydów z obu stron rzekomej barykady. Kolos amerykański miał rzeczywiście najpotężniejszą wtedy gospodarkę na świecie, nietkniętą przez ani jedną bombę, przez ani jeden pocisk artyleryjski. Z najpotężniejszą armią świata, ze zwycięskimi i dumnym z tego zwycięstwa społeczeństwem, znajdował się u szczytu prosperity, gospodarczej, militarnej, politycznej, finansowej, z opinią idealnie, niemal na wzór platoński demokratycznego państwa. Było czymś niesamowitym, że banksterzy okupujący Stany Zjednoczone mogli wcisnąć temu dumnemu zwycięskiemu społeczeństwu mit państwa zagrożonego zagładą. Wcisnąć mu tragikomiczne przekonanie, że zniszczona przez wojnę Żydobolszewia może być dla USA jakimkolwiek zagrożeniem. Sowiecki Żydokomunizm Stracił w wojnie około 30 milionów rosyjskich gojów. Zatem kolos był zmasakrowany, choć uchodził za zwycięzcę w wojnie ojczyźnianej. Stalin desperacko potrzebował czasu i przestrzeni, aby jego mega mógł powstać ze zniszczeń. Wspaniały diabelski wynalazek spiskowców New World Order w postaci zimnej wojny okazał się dla niego ratunkiem, a nie zagrożeniem. Winston Churchill został wybrany przez spiskowców do wykreowania tego nowego wyścigu szczurów, do wyruszenia na zimną wojnę. Churchill został zepchnięty ze światowej sceny na dalszy plan wraz z jego krajem odchudzonym o wiele kolonii. Chciał więc, jak żaden z nich, ponownie zaistnieć wśród pierwszych tego świata i przenieść konfrontację do Europy. Na zaproszenie Trumana przyleciał do Stanów Zjednoczonych, aby wygłosić programowe przemówienie w sprawie zimnej wojny. Sabat odbył się w elitarnym gronie w małej miejscowości Fulton College, rodzinnym stanie Trumana, Missouri. 5 marca 1946 roku właśnie w Fulton Churchill wygłosił swoją słynną tyradę o żelaznej kurtynie patetycznie ostrzegł, że żelazna kurtyna opadła na Europę, oddzielając zniewolone przez komunizm kraje wschodniej Europy od zachodniej demokracji. Ma się rozumieć, nie mógł w tym gronie cynicznych spiskowców wspomnieć, że to on i Franklin Delano Roosevelt przybyli do Jałty, aby przekazać wschodnią i środkową Europę bolszewikom. Przybyli ze szpiegiem sowieckim, Algerem Hisem w istocie projektantem zimnej wojny. Potem ani jeden dziennikarz na świecie nie wspomniał o tej wiodącej roli Churchilla. O jego osobistym współudziale w tym spisku pod nazwą zimnej wojny. W wyreżyserowaniu mitu, który on tam tylko referował. Rola senatora Artura Vandenberga Artur Vandenberg był jednym z ówczesnych czołowych strategów politycznych wojującego syjonizmu. To właśnie on ostrzegł, w cudzysłowie ostrzegł, na spotkaniu w Białym Domu 27 lutego 1947 roku, że chcąc skutecznie wmówić Amerykanom program zimnej wojny, trzeba będzie przedtem piekielnie ich wystraszyć. Jego słuchacze dobrze wiedzieli, że jest to podstawowy warunek, bo przetrenowali go w ataku atomowym na Hiroshima i Nagasaki, a zimna wojna była jedynie przystosowanym do nowych warunków wariantem tego przerażenia. Vandenberg miał ciekawy życiorys. Wydawca prasowy, milioner z Grand Rapids, stan Michigan, obiekcie znanym później jako dom prezydenta Geralda Forda. Vandenberg został senatorem w 1926 roku. Miał więc imponujący staż na tym stanowisku. Znano go z twardej postawy jako republikanina. Głosował m.in. przeciwko aktom prawnym New Deal, Nowy Ład, Roosevelta, jak choćby Social Security ACT. Był przywódcą mniejszości republikańskiej i czołowym izolacjonistą na kapitolu. Kiedy do kongresu nadeszła propozycja powołania narodów Stanów Zjednoczonych, to nikt z rządzących Waszyngtonem nie wątpił, że Vandenberg będzie próbował ją zestrzelić. Ten sam waszyngtoński gang doznał szoku, kiedy Vandenberg wstał w Senacie 10 stycznia 1946 roku i wezwał do powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. George Stimson, mason, członek Czaszki i Piszczeli, założyciel National Press Club. Narodowy Klub Prasowy. Wyjaśnił Mulinsowi, że Vandenberg, ten czołowy izolacjonista, stał się fanatycznym internacjonalistą w ciągu jednej nocy. Stało się to za sprawą pewnej pięknej blondynki. W istocie agentki brytyjskiego Secret Intelligence Service – tajna służba wywiadowcza – wysłanej na tę noc do pokoju Vandenberga. Po całonocnej dyskusji politycznej, dyskusji politycznej w cudzysłowiu, senator Vandenberg stał się równie gorącym orędownikiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak gorącym był dyskutantem z tą piękną agentką w pokoju hotelowym. Ta jego nocna metamorfoza jest znana tylko nielicznym i tylko w pikantnym kontekście. Przedstawia ona dokładnie to, jak w Waszyngtonie już wtedy wydawało się osiągać ważne cele u podtatusiałych bosów. Vandenberg został opisany w Słowniku Biografii Narodowej jako twardziel i szowinista popierający agresywną politykę zagraniczną prezydenta Theodora Roosevelt'a i prezydenta Tafta. Okazało się, że nawet tacy twardziele mogą wymięknąć w ciągu jednej nocy. Vandenberg został specjalnym delegatem prezydenta do San Francisco wraz z Algerem Hisem do opracowania projektu Karty Narodów Zjednoczonych. 26 czerwca 1945 roku konferencja w San Francisco zakończyła się uroczystym podpisaniem Karty Narodów Zjednoczonych, gdzie ustalono ustrój i zadania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Były to odgrzane idee międzywojennej Żydomasońskiej Ligi Narodów. Ślepa wiara w podstawowe prawa człowieka podstawowe w cudzysłowie w godność i wartość osoby ludzkiej sprawiedliwość postęp społeczny i prawa narodów do samostanowienia. Zastanawia zbieżność czasowa powstania ONZ i Karty Narodów Zjednoczonych oraz Zimnej Wojny, która już wykluwała się w mózgach Vandenbergów, Churchillów, czyli syjonistycznej mafii pod wodzą klanu Rothschildów. Czołowe role odgrywali na tej konferencji w redagowaniu karty Żydzi syjoniści i Żydzi bolszewicy. Na dowód tego, że decydowali tam Żydzi, przywołajmy źródło najpewniejsze. Biuletyn żydowskiej loży B'Night Bridge Journal z czerwca 1988 roku. Cytat. Henry Monski, w nawiasie rosyjski żydohazar, żarliwy sionista, wybrany na prezydenta B'Night Bridge w 1938 roku. Zdążył jeszcze przed swoją śmiercią, która nastąpiła w 1947 roku, oddać ogromne usługi dla jedności żydowskiej. Na przykład w 1945 roku organizacje żydowskie działały w sposób skoordynowany za kulisami konferencji w San Francisco. I tak, krok po kroku, zaczął się wyłaniać powoli szeroki konsensus wspólnoty wokół Izraela. ONZ była więc bękartem międzynarodówki syjonistycznej, która tylko formalnie różniła się od żydobolszewizmu komunistycznego, a któremu Żydzi z międzynarodówki syjonistycznej nigdy nie zamierzali zrobić krzywdy, aż do czasu, gdy wspólnie z tamtymi postanowili w końcu lat 70. zwinąć Związek Sowiecki. Po tej istotnej dygresji powróćmy do Vandenberga. Biały Dom kontynuował obsypywanie Vandenberga podarunkami i zaszczytami. Do tego stopnia go faworyzował, że nawet zatrudnił jego siostrzeńca, generała Heita Vandenberga na stanowisku dowódcy Sił Powietrznych USA. Jedną ze zdzier Waszyngtonu, Waszyngtonu w cudzysłowie, była agentka British Service Secret wybrana do zmiękczania generała Eisenhowera najwyższego dowódcy Europejskiego Teatru II Wojny Światowej. Nazywała się Kay Summersby. Jej szkolenie wywiadowcze składało się także z wdrażania sztuczki starożytnych gier biegłych w, będzie w cudzysłowie, nieznośnej przyjemności przedłużanej bez końca. Z tą właśnie Summersby, jako swoim szoferem, w cudzysłowiu szoferem, Eisenhower wylądował w małym wiejskim hoteliku w Anglii, podczas gdy jego doradca, komisarz polityczny kapitan Edward Warburg z bogatej bankierskiej rodziny prowadził wojnę z Londynu, wyręczając w tym generała Eisenhowera zajętego tej nocy znacznie przyjemniejszymi obowiązkami. Zachwycony tymi doznaniami generał Eisenhower powiadomił swego ówczesnego przełożonego, Georgia Marshala, że rozwodzi się z panią Eisenhower, by poślubić księżniczkę niekończących się rozkoszy, która oczywiście ani przez chwilę nie miała zamiaru zostać generałową. Zszokowany generał marszał natychmiast złożył raport prezydentowi Trumanowi o tej metamorfozie swego podkomendnego. Natomiast Truman na tę wiadomość dostał szału, informując IK, że ten mariaż absolutnie nie wchodzi w rachubę. Takie rewelacje wyczytał Mullins z książki Marleja Mileya, Plain Speaking. Co się działo dalej z Kay, która tyle narozabiała jednej upojnej nocy? Kończyła karierę ekskluzywnej hetery obrabiającej, w nawiasie zmiękczającej, najwybitniejszych ważniaków II wojny globalnej w posiadłości Rothschildów na Long Island. Nie wiadomo, jakich użyła argumentów poza swymi wdziękami i umiejętnością przedłużania, cudzysłów, nieznośnych przyjemności. Bo przecież oprócz tego musiała dysponować jakimś przekonującym zestawem argumentów politycznych dla Eisenhowera. Mullins przywołuje też inną agentkę, niejaką Pamelę Digby Churchill, żonę syna Winstona Churchilla. Poślubiła ona później Averilla Harimana. To jeden z wiodących sjonistów amerykańskich, którego oficjalne funkcje nie oddawały w pełni jego wpływów. Wyczyny Harimana podczas jego podróży stały się legendarne. Upton Sinclair uczynił go bohaterem swojej powieści ukrytym pod nazwiskiem niejakiego Lany Buda. Ostatnie dwa lata II wojny Harriman spędził na Kremlu, jak pisał Mulins cytat, dyktując Stalinowi, jak powinien prowadzić wojnę. Po śmierci Harrimana Pamela Churchill Harriman przejęła po nim rządy w Democratic National Committee, Narodowy Komitet Demokracji. Potem była jeszcze ambasadorem USA w Paryżu, kierując personelem liczącym około tysiąc osób. Kiedy w sierpniu 1977 roku miał się ukazać w American Heritage artykuł autorstwa Charlesa Mi Juniora o Harimanie, wydawca zawiadomił o tym Harimana, dając mu szansę odpowiedzi w tym samym numerze gazety. Odpowiedź nosiła tytuł: Nie możemy robić interesów ze Stalinem. Tak oto komunistyczny satrapa ludobójca. Który był, jak Mulins pisze, lokajem Harimana przez cały okres wojny, teraz został odrzucony jako nie nadający się do współpracy. Hariman opowiada tam drobiazgowo o represyjnej polityce Stalina w stosunku do zniewalonych narodów wschodniej Europy, którą Hariman wtedy wspierał i to wspieranie kontynuował, ale potem formalnie potępiał rewelacje zawarte w raporcie Meja. Pan May dokonał własnego powierzchownego przeglądu według standardowej doktryny rewizjonistycznej i cytował jako przykład oświadczenie May'a, iż krwawa wojna była korzystna dla obu stron. May demaskował bolesne dla Ameryki praktyki napędzające spiralę deficytu. Cytat. Truman potrzebował pretekstu do wydatków deficytowych, czytaj kredytów, ponieważ bez nich nie mógł utrzymywać gospodarki amerykańskiej na wysokim poziomie produkcji. W ten sposób prowadził on zimną wojnę po wygraniu wojny gorącej, aby mieć usprawiedliwienie dla stałego mnożenia wydatków i powstawania deficytu. Za pomocą doktryny Trumana i planu Marszala zachęcania amerykańskich firm międzynarodowych oraz szeregu traktatów obronnych, które ostatecznie oplątały świat, Truman zdołał utrwalić dyktat wydatków zbrojeniowych kreujących deficyt państwowy. Jak wykazuje Charles Mee w swoim demaskatorskim artykule, to właśnie Stalin był głównym beneficjentem zimnej wojny. Stalin i rządzący nim międzynarodowy Hendryn potrzebował zimnej wojny, aby nie otwierać się na świat zachodni po wyniszczającej wojnie i aby jeszcze bardziej terroryzować zniewolone narody bolszewi. Instynktownie wyczuwał metody starożytnych satrapów kreowania stałych zagrożeń zewnętrznych dla zjednoczenia ludności jego megałagru pod wspólnym hasłem obrony proletariackiej ojczyzny. Walka o pokój. Mi wymienia tam również Winstona Churchilla jako głównego podejrzanego w organizowaniu spisku pod nazwą Zimnej Wojny. Stwierdzał, że Churchill wyłonił się z II wojny światowej na czele zrujnowanego imperium nad którym do niedawna nie zachodziło słońce. Imperium pogrążonego w długach, tracącego kolonię i zmierzającego do bankructwa. Plan Churchilla polegał między innymi na skłóceniu żydo z Ameryką. Podczas gdy Żydo-Ameryka i Żydo-Bolszewia były stale na pograniczu wojny, Wielka Brytania miała stać się języczkiem uwagi, neutralnym pośrednikiem, i centralnym graczem w tej brudnej grze. Dyplomatycznie przewodziłaby Europie. 300 ostatnich lat podpowiadało, że Wielka Brytania będzie posługiwać się swoją tajną bronią doprowadzoną do perfekcji w działaniu Secret Intelligence Service. Jej potęga zdałała przeciwstawić całą politykę Stanów Zjednoczonych w ciągu jednej upojnej nocy, a za tym wszystkim stał Dom Rothschildów. Czego dowodem było to, że słodka hetera Estera dożywała potem swoich dni na dworze angielskich Rothschildów, władców Wielkiej Brytanii. Zdołała przestawić twardziela, amerykańskiego generała i prezydenta na dowódcę zimnej wojny, zarazem niewolnika miłości. Nie będziemy jednak całkiem naiwni. Samtą czarowną noc najpewniej spowija mrok zabiegów innych niż tylko talenty miłosne agentki. Mogła być na przykład tylko pośredniczką, ułatwiającą spotkanie Eisenhowera z kimś bardzo ważnym, może nawet z samym Churchillem. Gdyby założyć, że argumenty polityczne utalentowanej Cichodajki zdołały przestawić Eisenhowera z pozycji izolacjonisty na pozycję sionistycznego internacjonalisty w ciągu tamtej nocy, otrzymalibyśmy karykaturalny obraz osobowości Eisenhowera, a taki obraz byłby zbyt infantylny. W Jałcie kukiełka Churchill powiedział, cytat, nie możemy się zgodzić, aby Polska była jedynie rosyjskim państwem kukiełek, gdzie ludzie nie zgadzający się ze Stalinem są odrzucani. Amerykanie są ignorantami w sprawie Polski. Jest to cytat z książki Stanisława Rzechowskiego pod tytułem Polityka brytyjska wobec Polski 1916-1948. Powiedział to, owszem, w Jałcie. Ale do kogo? Do swojego prywatnego lekarza, Lorda Morana. Ale nigdy do Stalina. Pierwsze ofiary zimnej wojny Pierwszymi wcale nie byli żołnierze amerykańscy, tylko amerykańscy politycy niechętni programowi zimnej wojny. Pierwszą nietuzinkową ofiarą był starszawy już wiekiem Henry Stimpson nieostrożnie napisał notatkę do prezydenta Truman'a jesienią 1945 roku cytowaną przez Charlesa Mee. To ona miała spowodować niemal ekspresowe zniknięcie Stimpsona ze sceny politycznej i Waszyngtonu. Stimpson całkowicie potępił koncepcję zimnej wojny jako poważny błąd. Wzywał prezydenta do poprawnych stosunków z Bolszewią, czyli nie rozumiał istoty tej fałszywej gry dwóch bliźniaczych żydowskich bloków. Henry Wells, wtedy minister handlu, także zaprotestował przeciwko zamrożeniu klimatu politycznego z Bolszewią, najwyraźniej nie rozumiejąc nowych niuansów tej gigantycznej intrygi. Natychmiast pozwolono pozwolono w cudzysłowie natychmiast pozwolono mu podać się do dymisji. Nowych przybyszy do Waszyngtonu, którzy zastąpili tamtych, mi określę jako tych, którzy z bezwzględnym zaangażowaniem zabrali się do uruchomienia tej kosmicznej lodówki. Wszyscy, którzy byli skłonni wierzyć w agresywną, buńczuczną retorykę bolszewi w istocie ledwo zipiącej po hekatobombie wojny, szybko awansowali. Do takich należeli m.in. John Foster Dulles i Dean Rusk. Przypadkowo obaj Żydzi. Ale najcenniejszym odkryciem twórców zimnej wojny był George Kennan, wtedy jeszcze drugorzędny pracownik ambasady amerykańskiej w Moskwie. Zasłynął jako meteor zimnej wojny po tym, gdy wysłał do Waszyngtonu zaszyfrowany telegram raport składający się z ośmiu tysięcy słów. Konkluzja Kennana w tym telegramie miała następujące brzmienie. Cytat. Mamy tu siłę polityczną oddaną fanatycznie przekonaniu, że ze Stanami Zjednoczonymi nie może być żadnego stałego modus vivendi, że jest to pożądane i konieczne, aby wewnętrzna harmonia naszego społeczeństwa została zakłócona, aby nasz tradycyjny sposób życia został zniszczony i żeby międzynarodowy autorytet naszego państwa został złamany. Koniec cytatu. Mi wspomina, że Kanan w swoich pamiętnikach pisał po latach, iż patrzy teraz na swój telegram z przerażającym rozbawieniem. Jednakże w tamtym czasie Kanan stał się dla Trumana idealnym rycerzem krucjaty przeciwko Bolszewi. Został wezwany z Moskwy i mianowany przewodniczącym State Department's Policy Planning Committee. Komitet Planowania Politycznego Departamentu Stanu. Albo, jak koszerny New York Times nazwał go, amerykańskim planistą globalnym. Przeciwnicy globalnej awantury o nazwie Zimna wojna szybko wynaleźli przezwisko dla jej architektów – jajogłowi. Podobnie jak wspomniana kometa Zimnej wojny George Kennan, byli oni liberalnymi intelektualistami, zwykle przedwcześnie wyłysiałymi, w nawiasie jajogłowymi i jednomyślni w swojej pogardzie dla rdzennych Amerykanów jako Żydzi, czego mi już nie mógł stwierdzić expressis verbis. Tak, oni w tym samym stopniu nienawidzili rdzennych Amerykanów, w jakim się ich obawiali. Ich oraz ich konstytucji staroświeckiej, izolacjonistycznej, religijanckiej w cudzysłowie religianskiej. Ich cel... Pół wieku później, czyli obecnie, został już niemal osiągnięty. Polegał on na uwolnieniu rządu federalnego od trudów rządzenia, od tego co Thomasowi Jeffersonowi i pozostali ojcowie założyciele związali łańcuchami konstytucji. Tamte łańcuchy zostały po upływie pół wieku całkowicie rozszarpane i legły w strzępach u stóp starszych i mądrzejszych władców USA starszych i mądrzejszych w cudzysłowie, by użyć starej przenośni, starszego i mądrzejszego falietionisty Stanisława Michałkiewicza na oznaczenie tych, których niżej podpisany nazywa zwyczajnie Żydami lub przemiennie żydo a najsłuszniej Hazarami. Jajogłowi przystrojeni w formalnie antykomunistyczną retorykę nigdy nie zaparli się swego przywiązania do marksizmu, Czyli do endemicznego syjonistycznego żydolewactwa i do jego monolitycznego państwa w postaci żydobolszewi. Ich bastionem i symbolem kulturowym był i pozostał Hollywood. Wspólnie kultywowali nienaruszalną pogardę dla czerwonokrwistych Amerykanów, którzy wtedy jeszcze twardo stali pod sztandarami Konstytucji, a tym samym Ameryki. Hollywood nigdy nie pokazał komunisty w jakimkolwiek pejoratywnym świetle, a jednocześnie wytrwale produkował kicze wyszydzające antykomunistów jako tępaków potrząsających amerykańskim sztandarem ta zasada ten program jest realizowany do dziś z podziwu godnym zapamiętaniem gdyby w jakimś filmie nieopatrznie nazwano jakiegoś jajogłowego patriotą to by się spalili ze wstydu i z hukiem wylecieli z tej fabryki błogich snów wreszcie po latach odkryto że Hollywood to wylęgarnia i bastion komunizmu. Raz po raz sądzono tamtejszych żydokomunistów, niekoniecznie filmowców, zwykle za szpiegostwo. To zwarta klika składająca się z żydowskich milionerów, aktorów, reżyserów, producentów, scenarzystów. Pozostawali bezkarni pomimo komediowych procesów. Przytrafił się Ameryce, Ameryce w cudzysłowie. Jeden komunista zdrajca. Był nim słynny Whitaker Chambers, pokazywany przez Żydokomunistów w 1925 roku na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Stał się tajnym agentem i kurierem przekazującym sowieckim Żydohazarom wykradzione dokumenty rządowe. W 1938 roku Chambers miał tego dość i zerwał z amerykańską partią komunistyczną. Zszokowany sojuszem komunistów z Hitlerem po napaści na Polskę próbował poinformować Roosevelta o pladze komunistycznych, w nawiasie żydowskich, agentur w departamentach, ale spotkał się z lekcowarzącą odprawą prezydenckiego urzędasa. Chambers ukrył swoje dowody, fotografie setek tajnych dokumentów rządowych w nieczynnej klatce windy aż do 1948 roku. Wtedy właśnie jego nazwisko pojawiło się podczas dochodzenia w sprawie innego agenta komunistycznego, więc został powołany na świadka. Wtedy zeznał, że słynny Alger His jest zamieszany w kradzież państwowych dokumentów. His podał go do sądu o zniesławienie. Chambers zwrócił się do swojego krewnego w Nowym Jorku z prośbą by sprawdził, Czy paczka ukryta w szyi windy jest tam nadal? Była. Chambers przejrzał ją po 10 latach leżakowania dokumentów i sam zdumiał się ich ważnością. Ukrył pakiet na swojej farmie w wydrążonej dyni i potem zabrał go jadąc na przesłuchanie. Doprowadził tym do skazania Hisa, ostatecznie przygłażdżonego tymi dokumentami i zdemaskowaniem sieci szpiegowskiej żydohazarów sowieckich w USA. Potwierdziło się, że przez cały okres wojny polityka amerykańska była manipulowana przez sowieckich żydo Wyłania się odruchowe pytanie. Dlaczego akurat tylu bogatych i uprzywilejowanych Żydów kochało komunizm? Pytających odsyłamy do zeznań Krystiana Rakowskiego na Ubiance w 1938 roku, opublikowanych w dwóch pierwszych tomach Hazarskiej Dziczy. Rakowski wyjaśnił, że międzynarodówka finansowa i międzynarodówka komunistyczna są braterskimi jednojajowymi mutantami. Nie dodał mutantami nacyjnymi. Dlaczego przemysł filmowy został opanowany przez komunistów? Odpowiedź jest prosta, bo kinematografia to Żydzi, a Żydzi to komunizm. Przemysł filmowy w Hollywood był i jest całkowicie żydowskim biznesem. Goj, szans nie ma tam żadnych na większą karierę. Trzy największe wytwórnie filmowe są całkowicie w rękach żydowskich. Loes Inc. z aktywami około 250 milionów dolarów. Druga to Paramount Pictures, należąca do żydowskiej rodziny Balaban w nawiasie Bałaban. Trzecia to Brothers Pictures z szefem Harry Wernerem. Inne to Universal Pictures z szefem Nati Bloombergiem i Columbia Pictures z szefem Harry Conem. W czasach, kiedy Mi publikował swój demaskatorski artykuł o zimnej wojnie, a potem Mullins to uaktualnił i rozpropagował, hollywoodzka fabryka snów trudziła się produkcją także filmów, których zadaniem było wywołanie nienawiści rasowej między Żydami, Murzynami, Latonesami i innymi grupami mniejszościowymi. Ich liderzy są systematycznie indoktrynowani w sztuce stymulowania nienawiści i działania dla dobra żydzizmu. Istnieje jeszcze drugie dno tego nauczania. Kiedy mniejszości są uczone świadomości rasowej, to białej większości wszczepia się poczucie winy za popełnione wykroczenia, przeciwko mniejszościom. Na przykład poczucie historycznej winy za eksterminację amerykańskich Indian, a potem Żydów, czyli Hazarów. Hazarzy z Hollywood boją się panicznie tylko jednego. Odrodzenia się świadomości rasowej i narodowej u białej większości w całym świecie chrześcijańskim. Wszelkie Żydolewactwo dobrze pamięta, że kiedy Niemcy stali się świadomymi nacjonalistami, czyli rasistami, to natychmiast zrobiło się gorąco wokół Żydów. Oni wiedzą, że może się to powtórzyć tam lub w innym kraju o odpowiednim natężeniu antysemityzmu, czyli wiedzy o wszechstronnej, zgubnej roli żydostwa. Skąd się bierze tyle piękności i tylu przystojniaków żydowskich w Hollywood? Frank Britton zdradza prozaiczną tajemnicę. Cytat. Przemysł filmowy może wziąć ospowatą bez biustu, Żydówkę z polskiego getta i zrobić z niej wspaniałą podziwianą dziewczynę, której będą zazdrościć miliony ludzi. Oni wyprostują jej nos, wysuną zęby, rozjaśnią włosy – w nawiasie zobacz Marilyn Monroe – poprawią cerę kremami i kosmetykami, wymalują nowe wargi. Przez ponad 30 lat trwania zimnej wojny większość tego czasu upływała na wymianie propagandowego ognia. Obie strony obrzucały się wymyślnymi inwektywami, wolnymi jedynie od tak zwanych brzydkich słów. Wszystkie inne chwyty były dozwolone. Jednakże molochy wojskowo-przemysłowe nie mogą bez końca wyduszać z podatników miliardów dolarów tylko za pomocą wojny propagandowej. Musiały się pojawić prawdziwe strzelaniny, bitwy, wojny. Tak wyprodukowano wojnę wietnamską i wojnę koreańską z efektownymi skutkami setek tysięcy ofiar tamtejszych i amerykańskich gojów. Zastanawiające było to, że w tym czasie sowiecka do bolszewia nie straciła bodaj ani jednego soldata w obydwu tych wojnach. Zarówno Sowieci, jak i Stany Zjednoczone Dwa bratnie mega-Żydolandy z rozwagą wybierały pola takich zdalnych konfrontacji, kolejnych pól bitewnych odległych o tysiące kilometrów od własnych terytoriów. W krajach wynędzniałych, takich właśnie jak Wietnam i Korea. Zaaranżowano także kubański kryzys rakietowy. Przedstawienie starannie wyreżyserowane ze scenami grozy na krawędzi nuklearnej zagłany. Na szczęście Ameryka została uratowana w cudzysłowie uratowana, dzięki dyplomatycznym umiejętnościom Kennedy'ego i Chruszczowa w ostatniej chwili przed wystrzeleniem rakiet nuklearnych. Dziwne to były umiejętności dyplomatyczne, skoro przed kryzysem i po kryzysie Chruszczow demonstrował umiejętności dyplomatyczne słonia w składzie porcelany. Wymyślono też mur berliński. W samą porę, ponieważ bez muru mogłaby uciec niemal wszystka ludność NRD na zgniły zachód głowi powitali pomysł i wybudowanie muru berlińskiego z zadowoleniem. Prezydent John Kennedy odbył podróż do Moskwy, aby położyć swoją obecnością pieczęć aprobaty dla muru. Przy okazji zapewnił, że do bolszewików niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych, że Stany Zjednoczone muru nie usuną. To sami Niemcy z obydwu stron muru powalili go rzekomo ku wielkiemu zakłopotaniu jajogłowych, ale to także zaledwie półprawdy. Obalenie muru było starannie wyreżyserowanym spektaklem odprężenia końcem zimnej wojny i nowej ery – New Age, z Żydo-Hazarem Gorbaczowem w roli głównej. Powracamy do Georgia Conana, bo na to zasługuje. Ten jajogłowy nie tylko był pierwowzorem pomysłu nazwania Amerykanów jajogłowymi, ale co najważniejsze, okazał się biurokratom któremu powierzono prowadzenie Złotej Wojny, w cudzysłowie Złotej Wojny, Gold War, w odróżnieniu od zimnej. Zgodnie z tradycją żydowską otrzymał imię George po swoim wujku, który spędził wiele lat na podróżach do carskiej Rosji w misjach specjalnych. W rzeczy samej wujek harował na rzecz światowego ruchu komunistycznego. Jakob Schiff, znany jako książę Izraela, urodzony we frankfurckim domu Rothschildów i który według słów jego wnuka Johna Schiffa wydał 22 miliony ówczesnych bezcennych dolarów dla żydowskiej rewolty w 1917 roku. Powierzył George'owi Kenanowi, seniorowi, wiele milionów dolarów. Większość tej fortuny poszła na przedrewolucyjną propagandę w Rosji carskiej, targanej konwulsjami wojennymi i terrorystyczną dywersją Żydowazarów rosyjskich. Propagandę komunistyczną George Kennan upowszechniał w Rosji, korzystając z swojego immunitetu dziennikarskiego. Niektórzy historycy amerykańscy uważają Kennana za kluczową postać w zapewnieniu sukcesu rewolucji żydobolszewickiej w Rosji obok jej kasiera. Jacoba Schiffa Owe zasługi to m.in. dystrybucja dziesiątków tysięcy agitacyjnych ulotek wśród oficerów carskiej armii naszpikowanej agenturą żydowsko-masońską. Trudno przeceniać skutki tego prania muzu w kadry armijnej. Agitacja sprawiła, że tysiące oficerów i podoficerów obróciło się przeciwko ich ojczyźnie, uznawszy cara za krwiopijcę, a rewolucję za zbawienie Rosji. Przedtem George Kennan Senior pracował usilnie jako agent Jacoba Schiffa w finansowaniu Japonii w wojnie rosyjsko-japońskiej w 1905 roku. Mullins pisze w swojej książce The World Order, strona 64, że rząd Japonii odznaczył George'a Kennana złotym medalem wojennym i orderem świętego skarbu. To najważniejsze japońskie wyróżnienia dla obcokrajowca. Schiff wywołał i finansował tę wojenną pożyczkę dla Japonii po to, aby wymierzyć Rosji carskiej cios w plecy za rzekome prześladowania Żydów w Rosji. Doprowadził do kryzysu rządowego w Rosji, aby w tym wrzącym kotle Żydokomuniści mogli tym łatwiej przejąć władzę. Rewolucja 1905 roku jednak zawiodła na całej linii. Militarnie wprawdzie zakończyła się porażką Rosji na froncie japońskim. Ale, że do bolszewicy wschodu i zachodu międzynarodówka finansowa i międzynarodówka komunistyczna musiały czekać jeszcze 12 lat na następną możliwość zadania Rosji ciosu śmierci. Ktoś może wyrazić największe zdziwienie, że rząd amerykański powierzył prowadzenie swojej polityki zagranicznej komuś, kto położył fundamentalne zasługi na rzecz tego ciosu śmierci. Zwycięstwa bolszewizmu. Tak mogą sądzić wszyscy, którzy do dziś nie wiedzą, że obie międzynarodówki to dwa skrzydła tego samego drapieżnego ptaka. W nawiasie – przenośnia Pata Buchanana w jego książce Śmierć Zachodu. Co z zimną logiką wykazał podczas swojego przesłuchania wybitny Żyd z Kręgu Onych – Krystian Rakowski – kiedy Franklin Delano Roosevelt, spłacając komunistyczne poparcie w wyborach prezydenckich przeciwko Herbertowi Hooverowi, szybko doprowadził do politycznej akceptacji bolszewizmu firmowanego słowem Stalin, to pierwszym beneficjentem tej jego wdzięczności okazał się właśnie George Kennan. Wyznaczył go do towarzyszenia delegacji ambasadora Williama Bullita w podróży do Moskwy aby tam wznowić przerwaną przez wojnę i rewolucję pracę ambasady amerykańskiej. To właśnie George Kennan wysłał 22 grudnia 1946 roku składający się z 8 tysięcy słów telegram z Moskwy do Waszyngtonu, gdzie, jak sam potwierdził, wywołał niebywałą sensację polityczną, co skutkowało natychmiastowym wezwaniem go do Waszyngtonu, gdzie również natychmiast powierzono mu szefostwo planowania politycznego. Kenan stwierdza skromnie w swoich pamiętnikach. Cytat. Otrzymałem jedynie biuro przylegające do biura sekretarza stanu, generała George'a Marshala. Nieprawdą jest, że to on faktycznie przygotowywał projekt tekstu planu Marszala, Czas polityki powstrzymania. Powstrzymania w cudzysłowie. W lipcu 1947 roku w numerze czasopisma Foreign FS, oficjalnego organu Rady Stosunków Zagranicznych CFR, ukazał się anonimowy artykuł zatytułowany Motywy sowieckiej polityki, uważany za artykuł pióra George'a Kennana. Autor definiował zasady powstrzymania jako oficjalną wykładnię polityki Stanów Zjednoczonych w stosunku do Sowietów na czas zimnej wojny. To właśnie wtedy dobrze poinformowana gazeta New York Times – dobrze poinformowana w cudzysłowie – nazwała Kenana amerykańskim globalnym planistą. Jak wiadomo, niemiecki żydohazar Henry Kissinger kontynuował tę Kenana strategię zimnej wojny. Kissinger pisał w swojej książce – Lata w Białym Domu. Cytat. George Kennan stworzył dyplomatyczną doktrynę swojej epoki jak żaden inny dyplomata w naszej historii. Kissinger oczywiście nie wyjaśnił, czyją to konkretnie historię uznał za naszą. Ale my, jako endemiczni zwolennicy spiskowej praktyki, w nawiasie a nie spiskowej teorii, spiskowej praktyki dziejów, domyślamy się bez trudu historię jakiej nacji Kissinger uważał za naszą historię. Zostawmy szczegóły, bo Paul Kennedy w książce Wzlot i upadek wielkich mocarstw tak zdefiniował politykę powstrzymywania. Powstrzymywania w cudzysłowie. Cytat. Stanowisko Waszyngtonu było takie, że plan komunistycznej dominacji nad światem był realizowany i musiał być powstrzymywany. Z kolei Walter Lippmann Żyd tak dalece ważny na olimpię globalistów, że był uważany w Waszyngtonie za jednoosobowy think tank, sztab mózgów, doradca wielu prezydentów amerykańskich, w cudzysłowie amerykańskich, także przejął politykę kenanowską wpływającą na zmienność temperatur zimnej wojny. Nadanie takiej strategii zimnej wojnie stanowiło niemal gwarancję, że zimna wojna będzie trwać przez czas nieokreślony. Lecz narody zniewolone przez żydokomunizm we wschodniej Europie, podarowane żydobolszewikom i Stalinowi w Jałcie przez Roosevelta, Churchilla i Algera Hisa, nigdy nie zostaną wyzwolone spod władzy komunizmu. Tym samym pewna organizacja walcząca o wyzwolenie tych zniewolonych narodów była przez wiele lat najbardziej znienawidzona, zwalczana i wyszedzana w Waszyngtonie składała się z kilku kongresmenów z Waszyngtonu, Chicago i Cleveland. Było ich niewielu, ale cieszyli się silnym poparciem Polaków, Czechów i innych przedstawicieli zniewolonych narodów wschodniej Europy. Grupa ta stanowiła polityczny ból głowy jajogłowych oligarchów w kontekście wyborów prezydenckich. Tu mamy odnośnik i czytamy. Sam Roosevelt przed swoją ostatnią kampanią wyborczą ocenił liczbę Polaków w USA na 6 milionów. Kennan wspominał, że jednym z głównych sponsorów polityki powstrzymywania był ówczesny sekretarz barnarki wojennej, James Forrestal. Później, jako sekretarz obrony, stał się jednym z pierwszych z listy, w cudzysłowie. Waszyngtońskich samobójców Specjalnej kategorii Ala la Vince Foster Artykuł o strategii powstrzymywania opublikowany w czasopiśmie Foraging Affairs był dostępny tylko dla elit czytających ten globalistyczny think tank. Toteż potężnego doładowania doznał ten temat dopiero po podjęciu go przez najbardziej wpływowy żydowski New York Times. Dziennik dynastii Schiffów obecnie posiadany przez wnuczkę Sifa. Tam właśnie opublikował swój artykuł Artur Krok, który publikację Foraging Affairs uznał za najważniejszy dokument o stosunkach zagranicznych całego wieku. Skrócona wersja artykułu pojawiła się także w live. Po tych trzech salwach całe Stany Zjednoczone zostały zasypane tym artykułem. U szczytu tej kanonady Kenan stwierdzał, cytat, stanowczo zaprzeczam swojego autorstwa wszelkich wysiłków przywołania doktryny powstrzymywania. Wytrwale bagatelizował zarówno swój długi telegram z jaskini Lwa, czyli Moskwy, jak i anonimowy artykuł w Foraging Affairs, twierdząc, że zostały one źle zrozumiane. Skromnie pominął fakt, że to on stworzył politykę, którą następnie rząd amerykański realizował przez prawie 40 lat. Nagrodą za to była jego profesura w elitarnym think tanku, w Princeton Institute for Advanced Study, gdzie pracował od 1950 roku z przerwami na pełnienie funkcji ambasadora w Bolszewii i Jugosławii. Uświetniono go nagrodą pokojową Alberta Einsteina rzekomo za uniknięcie Trzeciej Wojny Światowej dzięki tej właśnie polityce powstrzymywania. A naszym zdaniem Trzecia Wojna Światowa, czyli wojna USA-Bolszewia, nigdy nie była poważnie brana pod uwagę, a permanentne straszenie nią stanowiło element zimnej wojny. Siostrzane międzynarodówki popełniłyby istne harakiri, wchodząc nierozważnie w realną konfrontację. Obydwa żydohazarskie bloki miały przed sobą szereg wspólnych celów. Decyzję o zwijaniu Żydobolszewi podjęto również wspólnie i późno, bo po 1970 roku. Groźniejsze były skutki zimnej wojny niż straszak nierealnej trzeciej wojny. Metodologia rządowej oficjalnej propagandy zimnej wojny była wyjątkowo perfidna, traktująca Amerykanów jak stado baranów. Udało się utrzymać przez ponad 30 lat psychozę permanentnego zagrożenia unicestwieniem jądrowym. Pamiętamy, jak to na etapie bomb atomowych zrzuconych na Hiroshima i Nagasaki tresowano uczniów amerykańskich nurkowaniem podławki. Zimna wojna była przeznaczona dla dorosłych hamburgerów. Hamburgerów w cudzysłowie. Ta zbiorowa tresura wróciła z nastaniem zimnej wojny. Uczniowie znów przerabiali padanie plackiem pod ławki w oczekiwaniu na to, że bomba atomowa właśnie zniszczy ich szkołę. Ich rodzice budowali na swoich posesjach schrony antybombowe zaopatrzone w prowiant i wodę na wiele tygodni. Nie docierało do nich to, że po wybuchu nuklearnym teren zostanie skażony promieniotwórczo na kilkadziesiąt lat, jak to się stało w Nagasaki i Hiroszimie. Badania naukowe wykazały, że szkodliwe napromieniowanie będzie się utrzymywać nawet przez 500 lat. Z całą powagą odbywały się naukowe debaty o aspiracjach etyczno-moralnych, wynikających na przykład z pytania, czy ci, którzy nie zbudowali schronów, mają prawo pukać do drzwi schronów swoich sąsiadów? Czy ci w środku powinni im otworzyć? Lub nie? W Polsce przerabiali to nasi rodzice i dziadkowie w czasie wojny, kiedy Żydzi wieczorami pukali do drzwi chat wiejskich, błagając o kęs, chleba czy ziemniaki. Ceną było w razie wykrycia tej pomocy przez Niemców natychmiastowe rozstrzelanie całej rodziny, czego przykładem była ośmioosobowa rodzina Ulmów w Markowej. Rozważano, czy można otworzyć schron tylko dla niektórych sąsiadów, czy otwierać mniejszościom czy też wpuszczać wszystkich bez wyjątku. A może należy strzelać bez ostrzeżenia w drzwi dla odstraszenia intruzów? Hollywood dwoił się i troił, produkując filmy o podobnej dramaturgii. Wybijał się dr Strężlaw, gdzie obłąkani faszyści byli zdecydowani na użycie bomb atomowych dla zniszczenia cywilizacji. Stan zbiorowego zidiocenia z pogranicza histerii nabierał cech apokaliptycznych. Amerykańskie pieczarki połykały to bez zastrzeżeń, bo usprawiedliwiał stan zaciemnienia ich umysłów, stan permanentnego mroku jak podczas nocnych bombardowań. Albo film World Games, w którym zwariowany komputer próbował oszukać Stany Zjednoczone i Sowiety, aby wzajemnie się zaatakowały. Pojawiła się seria filmów przedstawiających Betty Davis jako starą, prowincjonalną bibliotekarkę głęboko przekonaną, że uczniowie powinni mieć pozwolenie na czytanie dzieł Karola Marksa. W Polsce ciągle oglądamy amerykańskie darmowe filmy. Kicze wydobywane z hollywoodzkich śmietników i za darmo sprowadzane do Polski. Pełne pomysłów zagrożenia przez szaleńca lub szaleńców, którzy wykradli kilka bombek walizkowych z arsenału radzieckiego czy amerykańskiego. Z czasem przestawili się na kosmitów mknących ku naszej nieszczęsnej planecie z niecnymi zamiarami. Te grafomańskie kicze poznaje się po rekwizytach, eleganckich samochodach o karoserii Aanno Domini 1950 czy 1960, aparatach telefonicznych będących teraz obiektami zainteresowania zbieraczy staroci. Po latach jałowych gruźb odparowania w jądrowych atakach, czerwonokrwistym Amerykanom znudziły się te tresury i przestali na nie reagować. Wielu z nich zaczęło zamieniać schrony na przydomowe basany kąpielowe. Toteż jej ogłowi musieli wymyślić coś nowego. Należało wynaleźć ulepszone technologie ideologicznego terroryzowania społeczeństwa. Tak właśnie doszło do ukonkretnienia zagrożenia wilkołakiem komunistycznym. Przewodziła w tym CIA. Nigdy tak nie nazywana wprost, tylko jako firma. Firma w cudzysłowie. Którą to nazwę podkradli polskojęzyczni SBcy, ABW -iści. Bill Casey stał się głównym specjalistą od rozsiewania alarmistycznych statystyk wśród członków kongresu w nawiasie czerwonokrwistych Amerykanów, o narastaniu realnego zagrożenia komunizmem. Owocowało to kolejnymi wzrostami nakładów budżetu na obronę. Jajogłowi porzucili głupkowatą doktrynę obustronnej nuklearnej zagłady wychodząc z założenia, że wtedy nie byłoby już żadnego sensu wydawać 250 miliardów dolarów na broń konwencjonalną, na czołgi, samoloty, jeżeli całe to żelastwo miałoby wyparować razem z ich obsługą w eksplozji jednej bomby wodorowej. Należało więc inwestować w udoskonalenie broni tradycyjnych, konwencjonalnych, zwłaszcza rakiet do ich przenoszenia nad głowy przeciwnika po drugiej stronie oceanu. Tak więc budżet obronny zwiększyli z początkowych 13 miliardów dolarów rocznie w roku 1977 dostałego poziomu setek miliardów dolarów, tyle tylko, że ukrywanych w bilansach PKB, w czym przecież przedstawiciele narodu handlowo-bankowego zawsze byli i są arcymistrzami. Patrz nasz John Jack Anthony, Vincent Rostowski. Odtąd CIA wysyłała swoich Jamesów Bondów po całych kontynentach, aby tam atakować i obalać antykomunistyczne rządy dyktatorów, takich jak Ferdynand Macros o niewyparzonej gębie w atakowaniu komunistów. Należało więc takie gęby zamykać na wieki wieków. CIA wynajmowała i sowicie opłacała setki dziennikarzy i dorywczych pismaków, aby płodzili książki i artykuły w konwencji zimnej wojny, zawsze w najbardziej alarmistycznych tonacjach. Ten epicki spektakl, trwający przez ponad 30 lat, miał swoje opłakane skutki dla budżetu USA i amerykańskich podatników. Ostatnim etapem były wojny gwiezdne Regana. Niebotyczny idiotyzm, który całkiem poważnie potraktowali, zwapniali przywódcy sowieckiego Żydołagru. Sowiecka gospodarka po grabieżce i transformacji lat 1980-1990 znalazła się w stanie rozkładu. Stany Zjednoczone także zostały splądrowane przez troglodytów zimnej wojny. Amerykański budżet to obecnie dziura wielkości kilkudziesięciu bilionów dolarów. Infrastruktura dożywa tam swoich dni. Mosty, drogi i inne elementy życia zbiorowego potrzebują nakładów wielu bilionów taniejących dolarów, a tymczasem budżet USA, także państw Unii Europejskiej, zostały splądrowane przez międzynarodówkę finansową w sposób tak jawny, tak bezczelny i na taką skalę, że to wręcz ubliża godności tych państw i narodów, o czym będziemy dywagować w dalszych partiach tego podsumowania hazarskiej dziczy. Neutralizowanie skutków teatralnej doktryny zimnej wojny i wojen gwiezdnych potrwa zapewne kilkadziesiąt lat. Ale nie przyniesie pozytywnego skutku, bo trudno sobie wyobrazić, aby w ciągu tego czasu spiskowcy pozostawili ludzkość w spokoju. Z całą pewnością wymyślą coś nowego. Konfrontację ugarstw, CIA i amerykańskich mediów o potężnym Związku Sowieckim zweryfikowała polityka prezydenta Putina teraz już grasującego w trzeciej jego kadencji z rozdania hazarskiej dziczy obydwu kontynentów. Kiedy bowiem konserwatywny Paul Krieg Roberts wylądował w Moskwie w okresie szczytu tej epickiej kampanii propagandowej, doznał szoku. Przekonał się naocznie, że Bolszewia z czasu zimnej wojny i wojen gwiezdnych miała gospodarkę trzeciego świata. Eustazy Mullins tak kończył swój demaskatorski przegląd półwiecza propagandowego terroru za pomocą machiny zimnej wojny. Cytat. To kłamstwo demoralizowało, wepchnęło nas na krawędź bankructwa i stanowi dla nas wielkie wyzwanie. Kiedy w końcu pozbędziemy się naszych spiskowców zimnowojennych? Musimy przepędzić ich z każdego biura i urzędu, doprowadzić ich przed sąd, aby osądzić ich za zdradę. Musimy odbudować republikę, którą nasi ojcowie założyciele pozostawili nam w dziedzictwie. Jest to konkretne zadanie, a nie żarty o zrównoważeniu budżetu, które zadecyduje, czy ten kraj przetrwa XXI wiek. W następnym rozdziale zagłębimy się w lekturze koszmaru głodowego ludobójstwa w Rosji bolszewickiej lat 1919-1922. To lektura niezbędna, aby przekonać się, jakich mieli nacyjnych wspólników w zagładzie Rosji już w pierwszych latach tego pierwszego w XX wieku ludobójstwa, które pochłonęło około 10 milionów ofiar, cytat, ludu pracującego miast i wsi, a nie jakichś tam burżujów, krwiopijców. Niech to będzie ostrzeżeniem dla narodu rosyjskiego, amerykańskiego i wszystkich tych, którzy nie zdołają przepędzić ich z każdego biura i urzędu, doprowadzić ich przed sąd. Wielki terror Niedawno demokratyczna społeczność, w cudzysłowie demokratyczna społeczność, wspominała 70 wielkiego terroru, pod którym rozumie ona wydarzenia 1937 roku i następnych lat czystek Stalina dokonywanych we władzach sowieckich. Zadaniem było pozbycie się rewolucjonistów bolszewików, którzy z kolei byli głównymi organizatorami wielkiego terroru wobec narodu rosyjskiego i innych narodów Rosji po przewrotach lutowym i październikowym 1917 roku. Oto dowody straszliwych zbrodni bolszewickich po zdobyciu władzy. W latach 1921-22 kraj był objęty straszliwym głodem. W nawiasie druga fala. I epidemią cholery. Czy Lenin miał wiedzę o śmierci głodowej milionów obywateli rosyjskich? Takie pytania są po prostu śmieszne. Oczywiście, że wiedział. Biuro Informacji GPU osobiście dostarczało Leninowi najbardziej tajne podsumowania dotyczące wszystkich guberni Rosji. Informacja zbiorcza GPU z guberni Samarskiej z dnia 3 stycznia 1922 roku mówi, cytat. Obserwuje się głód, wielokropek, dzieci nie są chowane na cmentarzu, pozostawiane są jako pożywienie. W gubernii tiumęskiej z 15 marca 1922 roku, cytat, W powiecie Iszmisk z 500 tysięcy mieszkańców głoduje 265 tysięcy, głód nasila się. W dostatnich pod względem plonu w gminach głoduje 30% ludności. Wypadki śmierci głodowej są coraz częstsze. Na granicy powiatów Iszmisk i Pietropawłowsk rozwija się epidemia cholery azjatyckiej. Na północy szaleje ospa i tyfus. Trocki w odpowiedzi na pismo profesora Kuzniecowa, że Moskwa umiera z głodu oświadczył. Cytat. To nie głód, wielokropek. Kiedy zmuszam wasze matki, żeby zjadły swoje dzieci, to wtedy możecie przyjść i powiedzieć, my głodujemy. A oto świadectwo żony Trockiego, Natalii Iwanowny-Siedowej. Cytat. Czerwonego kawioru było w bród. Tym ciągle, tym samym kawiorem ubarwione są nie tylko w mojej pamięci pierwsze lata rewolucji. W czasie, kiedy oszaleli ludzie stali w długich kolejkach po chleb, komisarzyca Czerwonej Armii, Warisa Reisner, zajmowała pałacyk. Posiadała własną służbę, brała kąpiele w wannie wypełnionej szampanem i urządzała bankiety. Na bankiecie zorganizowanym dla delegatów pierwszego Kongresu Kominternu w Wielkim Pałacu Kremlowskim z dnia 5 marca 1919 roku Hazarstwo wprawiło wszystkich w osłupienie. Stoły uginały się od jadła. Lenin osobiście wydał rozkaz. Cytat. Wziąć z zapasów sowieckiego komitetu ludowego kawioru 110 pudów, prosiąt sących mleko 800 pudów, łososia 200 pudów. W nawiasie od tłumacza: Jeden pud jest to 16,38 kg. Pomór głodowy zrobił swoje. Od okrutnego i powszechnego głodu w latach 1921-1922 zmarło w mękach 5 milionów 33 tysiące ludzi. A jeżeli doliczyć do tego głód w latach 1918-1920, to liczba ta wzrasta do 8 milionów. Do tej liczby trzeba jeszcze dodać 3 miliony zmarłych od tyfusu towarzyszącego głodowi. Aby zrozumieć prawdziwy stosunek robotniczo-chłopskiego rządu do ludu, trzeba jeszcze raz ujrzeć autentyczne oblicze żydokomunizmu. Wystarczy poznać dwa fakty. Na transport ładunków Czerwonego Krzyża i Ara, w nawiasie amerykańska pomoc humanitarna dla państw europejskich, do głodujących guberni w 1921 roku, władza sowiecka wyłożyła zaledwie 125 tysięcy drewnianych rubli. Ponadto w listopadzie tego samego roku na zakup za granicą 60 tysięcy zestawów skórzanego umundurowania dla czekistów KCRPKB Rosyjska Partia Komunistyczna Bolszewików na prośbę prezydium WCK Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna Czeka wyłożono 1 milion 800 tysięcy rubli w złocie. 7 grudnia 1917 roku decyzją Sowieckiego Komitetu Ludowego N-21 w kraju zakłada się Organizację Karno-Terrorystyczną WCK, Instytucję Karno-Terrorystyczną z Nieograniczonymi Uprawnieniami. Pierwszy obóz koncentracyjny był utworzony przez komunistów już w grudniu 1917 roku. W przyszłości karno-represyjne organy wiele razy zmieniają swoje nazwy. Czeka, Wczeka, GPU, OGPU, NKWD, GUAK, MWD, MGB. Ale nigdy nie zmieniły charakteru swojej bestialskiej działalności. W przytłaczającej większości kierownictwo i zarządy, w nawiasie ponad 85%, tych zbrodniczo-represyjnych organów były nierosyjskie powstał system, który zdoła wdrożyć realizację ludobójstwa. Droga do świetlanej przyszłości, świetlanej przyszłości w cudzysłowie, obiecywanej przez Żydo-bolszewików była usłana stosami trupów. No cóż, jakie metody zdobycia i utrzymania władzy, taka i sama władza. Sam Lenin napisał 680 rozkazów karnych. Jakiekolwiek historyczne wiadomości i meldunki z tamtego okresu wzięte do czytania dowodzą, że wszędzie istnieją żydowskie imiona i nazwiska czekistów. I to nie przypadek. W Odeście Gorożanin, w nawiasie Kudiemski. Gryśin, w nawiasie Klufgant. Rower. W Kijowie Remower, Rozanow w nawiasie Rosenblatt. Sokołow, w nawiasie Szostak, Bufsztein, w Charkowie, Abugow, Dagin, Dagański, Mazo, Ostrowski, Purtegejs Szarow, w nawiasie Szawier, Feldman, Jesel, Mańkin, w Nikołajewie, Alechin, w nawiasie Moliarów, Weinstein, Spektor, na Ukrainie i Krymie, Gaj w nawiasie Sztokland, Dmitriew w nawiasie Plotkin, Gowlicz w nawiasie Govbinder, Zelikman. I poza dawną strefą osiedlenia sytuacja była taka sama. W Twerze Rebeka Palestyńska na Uralu Goldman, w Symbirsku Wolski w nawiasie Lewin, w Samarze Wizel. Reichmann W Saratowie Detich W Kursku Wołkow W nawiasie Weiner Kamiński W Permie i Wiatce Berman W Pskowie i Nowogrodzie Pasow W Woronerzu Rapaport W Archangielsku Kacelsson Nawet na Syberii Bak, Jużnej, Bermanowie W nawiasie bracia W Turkiestanie Gierżot, Diementman Kapłan, Słudzki. W Samarkandzie, Pauker. Na Dalekim Wschodzie, Litwin. Przy mordowaniu oficerów armii Wrangla, którzy się poddali, wybitnie, w cudzysłowie słowo wybitnie, wyróżnili się Belakun i Ziemlaczka. W nawiasie Zalkind. Wtedy Morze Czarne poczerwieniało od krwi rosyjskiej. W stolicach, Piotrogrodzie, Uryckiej, Szewczeka. Weizager w Moskwie Lepiejewski Messing Gendin Rapaport. W specjalnym wydaniu czeka Arganow Alejewski Pauker w Wydziale Tajnym Genkin i tym podobni. Na szczycie Feldman, naczelnik Wydziału Śledczego czeka Jagoda Urycki Sasz. Trocki dał ideologiczne uzasadnienie stosowania terroru. Cytat. Zastraszenie jest potężnym narzędziem polityki i trzeba być obłudnym świętoszkiem, żeby tego nie rozumieć. Znane jest wyrażenie krwiopijcy Bucharina, teoretyka rozstrzeliwań. Cytat. Proletariacki przymus we wszystkich formach, poczynając od rozstrzeliwania, jest metodą formowania komunistycznego człowieka z materiału ludzkiego epoki kapitalistycznej. Oprawca Łacis, prawdziwe nazwisko, Martin Sudrbas, w Krasny Terror z dnia 1 listopada 1918 roku pisał, cytat, My nie prowadzimy wojny przeciwko poszczególnym osobom fizycznym. My potępiamy burżuazję jako klasę, w śledztwie nie szukajcie materiałów ani dowodów tego, że oskarżony sprzeciwiał się słowem lub czynem władzy sowieckiej. Pierwsze pytanie, które powinniśmy mu postawić, to jakiego jest pochodzenia, wychowania, wykształcenia i zawodu. Te pytania powinny określić los oskarżonego. W tym jest sens i istota czerwonego terroru. Oto co wspomina akademik A. Dorodnicym o tamtych czasach. Cytat. Jakie to dziwne, że nigdy tak się nie zdarzyło, żeby komisarzem tych krasnoarmiejców był Rosjanin, nie mówiąc już o Ukraińcu. Skąd wiem o pochodzeniu narodowym komisarzy? Mój ojciec był lekarzem. Dlatego dowództwa wszystkich przechodzących jednostek wojskowych zawsze zatrzymywały się u nas. Nasza wieś leżała niedaleko od Kijowa, i do nas dochodziły pogłoski o tym, co robiła kijowska Czeka. Nawet w dzieciństwie we wsi straszono nazwiskiem miejscowego czekisty Blufsteina. Kiedy Kijów i nasza wieś zostały zajęte przez dni kinowców, to ojciec wyjechał do Kijowa, żeby zdobyć lekarstwa dla izby chorych. Zwały trupów, ofiar Czeka jeszcze nie były zidentyfikowane i ojciec widział je na własne oczy. Trupy z wyrwanymi paznokciami, z zerwaną skórą w miejscach pagonów i lampasów. Trupy rozgniecione pod prasą. Ale najstraszliwszy obraz, który on widział, to było piętnaście trupów z czaszkami przebitym jakimś tępym narzędziem, wewnątrz puste. Służący opowiadali mu, na czym polegała tortura. Jednemu przebijali głowę i kolejny musiał zjeść jego mózg. Tak. Średniowieczna inkwizycja w porównaniu z czekistami to po prostu dobrotliwy instytut ratowania zbłąkanych dusz. Od lektora. Takie fakty można znaleźć w dokumentach Komisji Denikina. Minister spraw zagranicznych Rosji po rewolucji lutowej, Milnikow, tak opisuje sadyzm komisarzy i czeka. Cytat. Każdy prowincjonalny wydział Czeka miał swoje ulubione metody tortur. W Charkowie skalpowano głowę i zdejmowano z kiści rąk rękawiczki. W Woronerzu wpychano torturowanych nago do nabijanych gwoździem beczek, które taczano. Wypalano na czole pięcioramienną gwiazdą, a duchownym wciskano na głowy wieńce z drutu kolczastego. W Carycynie i Kamyszynie przecinano ludzi piłą. W Połtawie i Kremieńczugu nabijano na pal. W Połtawie w ten sposób nabito na pal osiemnastu mnichów, a także zbuntowanych chłopów, których dodatkowo spalono. W Jekaterynosławiu krzyżowano i dobijano kamieniami. W się oficerów męczono przywiązując łańcuchami do desek, a następnie powoli wsuwano do rozżarzonego paleniska. Innych rozrywano na pół kołami wciągarek innych jeszcze opuszczano do kotłów z wrzącą wodą i następnie do morza albo do pieca. W Kijowie zakopywano ludzi w mogiłach z rozkładającymi się ciałami. Zakopywano żywcem i za pół godziny odkopywano. Szczególną nienawiść i żywiołowe obrzydzenie do komunistycznych zwrodnialców i obecnych zboczonych upadłych potworów wywołują materiały komisji specjalnej stworzonej przez Dynikina do zbadania zbrodni bolszewików w okresie 1918-1919. Wiele z nich opisał w swojej książce Krasny Terror w Rosji Sergiej Pawłowicz Mielgunow. Od lektora książka jest przetłumaczona przeze mnie na język polski i można jej posłuchać u mnie na kanale. A niedługo będzie wznowienie wydania. Komisja generała Dynikina badając materiały w sprawie czerwonego terroru jedynie za lata 1918-1919 otrzymała przerażającą liczbę 1, 766, 118 zamęczonych w straszliwy sposób ludzi w tym okresie. Oczywiście bodaj nie tylko ta liczba dotyczy niewielkiej części europejskiego terytorium Rosji, gdzie działały komisje Danikina i odzwierciedla ona prawdziwą skalę bestialstwa. Czeka stale fabrykowała dokumenty przytaczające śmiesznie niskie liczby swoich ofiar. A więc Łacis za okres drugiej połowy 1918 roku przytłaczał liczbę rozstrzelanych z wyroków Czeka wynoszącą 6185 ludzi, a za 1919 rok liczbę 345 ludzi. Nieco skromniej. Czytając to chce się śmiać. W rzeczywistości liczba ofiar Czeka wynosiła kilka milionów ofiar. Ponad 90% ofiar bolszewików zostało wymordowane bez sądu i śledztwa. Zaledwie w jednym Kijowie, w 16 kijowskich Czeka, zabito nie mniej niż 12 tysięcy ludzi. W Odeszcie tylko przez trzy miesiące 1919 roku było 2000 ofiar komisarzy. W Astrachaniu podczas tłumienia strajku robotniczego za marzec i kwiecień zostało zabitych ponad 4 tysiące ludzi. W Turkiestanie podczas tłumienia powstania w styczniu 1919 roku tylko w ciągu jednej nocy wymordowano 2,5 tysiąca ludzi. W Pietrogrodzie w związku z natarciem generała Judenicza rozstrzelano w 1920 roku prawie 5 tysięcy ludzi pod Archangielskiem. Po odejściu wojsk angielskich wybito ponad 8 tysięcy ludzi. Tylko w jednym więzieniu Ekaterynburga od sierpnia 1920 roku do lutego 1921 roku komuniści rozstrzelali prawie 3 tysiące osób. Na Krymie po ewakuacji armii Wrangla liczba rozstrzelanych określana jest na 120 tysięcy. Świadectwa, fakty i liczba ofiar bolszewików nie mają końca. Nie było guberni, powiatu, wsi, gdzie nie byłby pozostawiony krwawy ślad bolszewickich zwrodnialców. W powiecie epifanowskim, guberni tulskiej w 1919 roku rozstrzelano 150 ludzi. W powiecie miednińskim, guberni Kałuszskiej, 350 ludzi w powiecie poiskim guberni Riazańskiej 300 ludzi, w powiecie kasimowskim tej samej guberni 150 ludzi, w guberni twerskiej 200 ludzi, w guberni smoleńskiej 600 ludzi. W czasie tłumienia powstania Koły Wańskiego w 1920 roku w guberni Tomskiej zostało rozstrzelanych ponad 5000 ludzi. Masowe egzekucje przeprowadzano w Moskwie, Jarosławiu, Kazaniu, Saratowie, Kursku i innych miastach. W ciągu trzech miesięcy 1921 roku było stłumionych 114 powstań. Rozstrzelano 4300 ludzi. W Moskwie 3347. Szczególnie straszne bestialstwa popełniali czekiści na Ukrainie. Od 16 lutego do 30 sierpnia 1919 roku w Kijowie drugi raz ustanowiono dyktaturę proletariatu. A ponieważ stosunek ludu do nowych władz był zrozumiały, to i pierwszą instytucją założoną przez nich w mieście była gubernialna komisja nadzwyczajna, gubernialne czeka. Karać rozpoczęła ona bezzwłocznie i bezlitośnie. Ulicę imienia Stoły przemianowano na ulicę żydowskiego psychopatycznego mordercy Gerszuni. Egzekucje zaczęły się od rozstrzelania 68 profesorów i intelektualistów. Fala konfiskat i grabieży przetoczyła się przez cały Kijów. Banda zdobywców nałożyła na miasto kontrybucję w wysokości 200 milionów rubli której bolszewicy zażądali od kijowskiej burżuazji pod groźbą rozstrzelania. Jak wspominał były śledczy kijowskiej Czeka Michaił Cytat. Czekiści w tym okresie przeprowadzili przeszukania, rewizje i uwięzienia, jawnie grabiąc ludność. Specjalną miłością cieszyło się u nich złoto, brylanty i spirytus. Służba taka przekształciła się w nieograniczoną pijacką hulankę z towarzyszeniem masowych gwałtów na kobietach i znęcaniem się nad aresztowanymi. Po wycofaniu się komunistów z miast na niektórych zwłokach znaleziono ślady nieprawdopodobnych tortur dokonywanych na organach płciowych. Można jej było tylko przypisać działalności chińskiej kampanii Li Xiu Liana z oddziału specjalnego Czeka. Zmobilizowani szeregowi czerwonoarmiści nie mogli znieść widoku tych bestialstw, które popełniali czekiści. Wiosną zaatakowali oni gubernialną Czeka i wywozili z niej więźniów. Cały zarząd gubernialnego Czeka składał się wyłącznie z Żydów, a oddziały powiatowych Czeka – złotyszy. Głównymi katami w kijowskiej gubernialnej Czeka byli Sorin Blumstein osobiście mordujący wielu niewinnych ludzi. Jakow Lipszyc, dowodzący Wydziałem Operacyjnym. Fajerman Michajłow, komendant Czeka. Jakow Schwarzman, uwielbiający sycić się agonią swoich ofiar, w jedną z nich wystrzelił ponad 30 kul. Charakterystycznym typem kobiety czekistki, w nawiasie, te zdziry można nazywać kobietami jedynie umownie, była Eda Schwartz. Była aktorka teatru żydowskiego, następnie kurwa. Zaczęła karierę w Czeka od zwykłego donosu na klienta, a skończyła na osobistym udziale w rozstrzeliwaniach. 30 sierpnia 1919 roku denikinowcy pod browarami rozbili czerwonych. Wielu mieszkańców, pomimo eksplodujących w mieście pocisków, rzuciło się biegiem do drzwi budynku czeka w poszukiwaniu krewnych i przyjaciół. Ich oczom ukazał się pełen zgrozy i makabry widok. Tak pisała świadek, Jekaterina Gang. Cytat. Silny, trupi zapach uderzył w twarz. Wszystkie ściany były zbryzgane krwią, podłoga była na wysokość kilku centymetrów zalana krwią. Na półce, a dokładniej na masarskich ladach, leżały ludzkie mózgi. Pośrodku garażu był kanał dla mechanika, który schodził tam, aby naprawiać samochód od spodu. Przed kanałem stał olbrzymi kloc zrąbanego pnia, cały zakrwawiony. Na nim leżała szabla, także cała we krwi. Tutaj zrąbywano głowy albo przeprowadzono jakieś krwawe tortury. Zagłębienie kanału zamiast wodą zapełnione było krwią. Na ścianie olbrzymia pętla i kawał żelaza. Jak się okazało, było to narzędzie tortur rozpalonym żelazem. I czytamy dalej. W naszej obecności odkopano także zwłoki siedemnastoletniej dziewczyny. Całkowicie naga. Leżała ta dziewczynka, prawie dziecko przed nami. Jej głowa cała okolaczona nie do poznania, całe ciało pokryte ranami i siniakami. A ręce, te ręce nosiły ślady zwrodniałego bestialstwa. Do łokci zdarto z nich skórę i przywiązana była przez jakiegoś potwora biała kartka, a na niej napisano burżuazyjna rękawica. Zmasakrowane zwłoki krewni próbowali rozpoznawać chociaż po uzębieniu ale złote zęby i mostki wyrwane były przez czekistów. Na czołach ofiar płci męskiej były wyrżnięte oficerskie stopnie, na piersiach koalicyjki, na ramionach pagony. Wśród ofiar były nawet dwunastoletnie dzieci. Tak więc zwykłe rozstrzelanie to jeszcze było szczęście. Czeka interesowało się spirytusem, a zwłaszcza kokainą, po życiu, której można było zachować zimną krew podczas tortur i rozstrzelań. Komendant Wszechukraińskiej Czeka, Anochin, przyznał się jednej z sióstr Czerwonego Krzyża. – Spać nie mogę, całą noc umarlaki nachodzą. A jeden z oprawców charkowskiej Czeka mówił, – cytat: Cierpiałem, męczyłem się, ale towarzysz nauczył wypić szklaneczkę krwi – Wypiłem i serce od razu kamienne. Ale takiemu nikczemnikowi i plugawcowi jak Trocki, takich bestialstw było za mało. Kiedy czerwonych rozpoczęto przepędzać z Ukrainy, a podbite przez nich obszary kurczyć się, Trocki z zapalczywością zawarczał. Cytat. Odejdziemy z Kijowa, po kolana we krwi kontrrewolucjonistów. Przypomnijcie sobie, całą tę swołocz, to draństwo, całe to plugawe bydło przewodzone przez Jakowlewa, które już za naszych czasów próbowało usprawiedliwiać to przyprawiające o wymioty plugastwo żydowskie, przedstawiając je jako niewinną ofiarę Stalina. To właśnie oni są naszymi głównymi wrogami. To oni są piątą kolumną w łonie kraju. Czy talmudyczni amerykańscy współpsu hazarskich bestii z krwawiącej Rosji nie znali ich wyczynów wiele lat później, po ich wspólnej do hazarskiej II Globalnej Wojnie? Amerykańska żydokracja znała je doskonale. Mogły nie znać tylko amerykańskie hamburgery. Koniec rozdziału. Rozdział czwarty jest zatytułowany tak się organizuje spontaniczne gniewy ludu.